Mega Głos Dlaczego warto ćwiczyć oddech i o dobrych nawykach związanych z oddechem? Dzień dobry, cześć! Kilka dni temu pozwoliłam sobie na fanpage'u Mega Głos zamieścić grafikę, która zachęcała Was do podzielenia się pomysłem czy też tematem, o którym chcielibyście posłuchać w dziesiątym odcinku tego podcastu. Uznałam, że to taki magiczny dla podcastu moment, gdy cyfra zmienia się w liczbę i w dodatku okrągłą dziesiątkę. Z Facebooka co prawda niewiele tych propozycji od Was napłynęło, no ale wcześniej dostawałam też pewne sygnały o tym, jakie tematy mogę poruszyć. Tylko, że gdybym zebrała je teraz do jednego worka, to wyszedłby taki miszmasz, że nawet nie wiedziałabym, jakim mam nadać temu odcinkowi tytuł. Dlatego właśnie uznałam, że ten plan na zebranie od Was pomysłów był bardzo dobry, ale będę je wykorzystywać po kolei w kolejnych odcinkach. Ponieważ w ostatnim odcinku było o błędach, to dla odmiany dzisiaj na prośbę Patrycji powiem o tym, co związane z ładnym mówieniem. A konkretnie powiemy sobie o oddechu. Patrycja zapytała mnie, czy mówiłam już o pracy przeponą i wpływie oddechu na proces mówienia. Co nieco wspominałam już o oddychaniu w siódmym odcinku podcastu, którego tematem przewodnim jest stres i to, jak sobie z nim radzić. Ale o tym, jak istotny dla mówienia jest oddech i dlaczego, wspominałam tylko na blogu. Znajdziecie tam proste, podstawowe ćwiczenia oddechowe, które do ściągnięcia są w formie PDF, także zapraszam Was na bloga, a także na stronę www.megaglos.com. tam również materiały do pobrania. Więcej ćwiczeń znajdziecie w moim kursie online, który wciąż w przygotowaniu. Wiem, nie idzie to za szybko, ale już teraz zachęcam Was do zapisu na mój newsletter, bo to najlepszy sposób na otrzymywanie ode mnie informacji o kursie, a także o darmowych materiałach do pobrania, które co jakiś czas zamieszczam i moim podcaście. Przy okazji zapraszam Was również na konsultacje online oraz przede wszystkim na indywidualne warsztaty, które mogę poprowadzić u Was w domu. Taką propozycję mam dla Was od niedawna. Zgłaszają się nowe osoby, kalendarz powoli się zapełnia, ale mam jeszcze wolne terminy, więc gorąco Was zapraszam do kontaktu. Piszcie na Facebooku na stronie facebook.com/mega.głos lub wyślijcie maila na adres wp.pl. Zajęcia dostosowuje do Waszych potrzeb i celu, który chcecie osiągnąć. Trwają mm, zazwyczaj godzinę i bardzo polecam Wam taką formę nauki, bo jest ona najefektywniejsza yy, oraz myślę, że wygodna dla osób, które chcą dostosować sobie terminy do, mm, do swoich zajęć i obowiązków. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie moich zajęć lub propozycji współpracy, to piszcie do mnie lub dzwońcie. Kontakt znajdziecie też na stronie www.megagłos.com Ok, no to przejdźmy już do tematu głównego tego odcinka, czyli oddechu, bo właśnie ten temat chciałabym rozwinąć i o nim Wam dzisiaj opowiedzieć. Mówienie o ćwiczeniach jest chyba mm, nieco łatwiejsze niż pisanie, o nich, pomimo tego, że nie mogę w danej chwili tych ćwiczeń zaprezentować, ale w tym podcaście nie będę mówić o tym, jak ćwiczyć. To zostawiam sobie na kurs i warsztaty z Wami, ale chciałabym uświadomić Wam, dlaczego warto ćwiczyć oddech i na czym to prawidłowe oddychanie polega w mówieniu i śpiewaniu. Co warto wiedzieć o oddechu? Na pewno warto uświadomić sobie, że oddech to podstawowy element mówienia. Żeby wydobyć z siebie dźwięk, musimy wziąć oddech. To oczywiste. Ale jeżeli chcemy, aby ten oddech pomagał nam w mówieniu, musimy wyrobić sobie nawyk poprawnego oddychania. Nie chodzi o to, że na co dzień nie oddychamy poprawnie. No nie, bo oddychamy i żyjemy, no i jakoś się to kręci, ale chodzi tutaj o odpowiednie podparcie oddychowe, no i te dobre nawyki. Również mam na myśli oddychanie z pomocą przepony i o tym procesie dokładnie będę jeszcze mówić i wyjaśniać, bo chcę, żebyście zrozumieli przede wszystkim, jak to działa ym, i co dokładnie dzieje się z naszym ciałem w czasie Oddechu, no i wydechu również. Doświadczeni logopedzi i trenerzy głosu często podkreślają, że rzadko zdarzają się osoby, które nie mają żadnych problemów z oddechem. Wystarczy nam niewielki stres, brak umiejętności, poradzenia sobie z napięciami, które prowadzą do sytuacji, że nasz oddech staje się na przykład płytki, niepełny, a to z kolei osłabia nasze możliwości oddechowe. No i jest to początek do brzydkiego mówienia, a nam przecież zależy na tym, aby mówić ładnie. Mogłoby się wydawać, że skoro codziennie oddychamy, mówimy, yy, rozmawiamy, to w czym właściwie problem? A tu proszę, jakaś przepona, podparcie, dziwne ćwiczenia, yy, przychodzi wystąpienie publiczne i okazuje się, że brakuje nam oddechu, albo zaczynamy mówić i po chwili już mamy z tym problem, z mówieniem, bo głos się załamuje, gardło nas drapie, no i w dodatku piszczymy, zamiast mówić pełnym, ładnym głosem. Oczywiście mówić można i bez prawidłowego oddechu, ale trzeba mieć wtedy na uwadze, że płacimy za to cenę w postaci na przykład chorób gardła, czy też osłabienia głosu oraz zmianę brzmienia. Yy, zdecydowanie nie na ładniejszą. Czyli znowu, odwrotny skutek niż ten, który chcemy uzyskać pracując nad głosem. W śpiewaniu lub w mówieniu istotne jest to, aby oddech nie przeszkadzał nam, ale pomagał. Zależy nam na tym, żeby yy, oddychać naturalnie. Podkreślam słowo naturalnie. Aby oddech był swobodny, trzeba też usunąć nazwijmy to przeszkody w naszym ciele oraz yy, co równie ważne, w naszej głowie. Zacznijmy może od postawy ciała, skoro już mówimy o blokadach. Ona nie jest bez znaczenia, jeżeli mówimy o oddychaniu. Mamy tendencję do tego, aby przybierać pozycje, które krępują nasze mięśnie oddechowe. Jeżeli mówiąc stoimy, to nie krzyżujmy nóg, lecz stańmy na dwóch nogach w lekkim rozkroku. Nogi na wysokości bioder. Rozłożony na dwie nogi ciężar ciała daje nam pewną stabiln stabilną postawę ciała. Takie oparcie dwóch nóg na podłodze wspomoże nasz oddech, ale również da nam większe poczucie pewności siebie, co bardzo ważne i będzie też dobrze wyglądać w czasie wystąpienia yy, lub nagrania. Jeżeli siedzimy, to nie zakładajmy nogi na nogę. Wtedy oddech również będzie mniej swobodny. Starajmy się raczej wyprostować, oprzeć, usiąść w wygodnej, lecz nie krępującej naszych ruchów i oddechu pozycji. Zależy nam nie na odpuszczeniu, wyluzowaniu się, ale kontrolowanym rozluźnieniu ciała. Dążymy więc do tego, aby usunąć przeszkody pochodzące z zewnątrz. Na przykład ta wspomniana zła postawa lub ubranie e, należy wyeliminować. Ubranie, tak. Zbyt obcisłe spodnie, e, sukienka, spódnica czy to co tam jeszcze innego też mogą przeszkadzać w oddychaniu i warto o tym wiedzieć. Kontrolujmy postawę ciała. E, przestańmy się garbić. Nie wypychajmy miednicy. Mm, no i nie usztywniajmy pleców. Starajcie się też nie podnosić ramion w czasie wdechu. Ćwicząc oddech, próbujcie w myślach kierować powietrze aż po pępek, w kierunku stóp. Jakiekolwiek ćwiczenia oddechowe, chociażby te najprostsze, o których mówię w siódmym odcinku podcastu oraz piszę na blogu, wykonujemy krótkimi, kilkuminutowymi seriami, od dwóch do trzech minut. Pamiętać należy o tym, aby ćwiczenia łączyć z gimnastyką całego ciała. I jego rozluźnieniem, to też bardzo ważne. Jeszcze raz podkreślam, przypominam również o prawidłowej postawie. Ramiona nie mogą się unosić, plecy są wyprostowane, ale nieusztywnione. Stoimy w lekkim rozkroku, a nogi rozstawione są na szerokość bioder. Poza krępującą postawą naszego ciała popełniamy też inne błędy, które przeszkadzają nam w swobodnym oddechu. A co za tym idzie w mówieniu. To, o czym już wspomniałam, to stres. To, co siedzi w naszej głowie i również nie pozwala nam swobodnie oddychać. Nasza niska samoocena również nie pozostaje tu bez znaczenia, co warto wiedzieć. Z niektórymi kursantami ćwiczę również w taki sposób, aby głos, który wydobywają, nie był za cichy. Często skarżycie się na to, że mówicie za cicho. Ciche mówienie wynika często z naszej niepewności. Na szczęście. To wszystko jest do wypracowania. Ćwiczenia i spotkania z trenerem głosu naprawdę dają więcej pewności siebie podczas wystąpień, e, nagrań, e, dają świadomość popełnianych błędów, a dzięki temu można nad nimi pracować, no i polepszać swoje kompetencje komunikacyjne. Jest wiele sposobów na to, aby zwiększyć naszą pewność siebie podczas wystąpienia. Pracując nad oddechem i głosem zwiększamy świadomość, o której już wspomniałam, y, i kontrolę, dzięki czemu czujemy się pewniej, mówimy dzięki temu lepiej, y, często głośniej, głębiej, pewniej, wyraźniej y, itd. Tak w zależności od naszych potrzeb. Każdy z nas ma inne rzeczy do wypracowania. Wróćmy jednak do oddychania i pewnych błędów, które popełniamy. U jednej z moich kursantek zauważyłam na przykład, że podczas mówienia wciąga brzuch. Robi to oczywiście po to, aby lepiej się prezentować. No ale też warto uświadomić sobie, że to nie pomaga nam w swobodnym mówieniu i nawet jeżeli faktycznie będziemy wyglądać ładniej e, z wciągniętym brzuchem, no to odbije się to na naszej prezentacji czy wystąpieniu. Ponieważ nasz głos nie będzie brzmiał dobrze, a wręcz możemy doprowadzić do sytuacji, w której odmówi nam posłuszeństwa. Może się nawet załamie, może będzie słaby, a wtedy i tak nikt nie będzie nas chciał słuchać albo przynajmniej część widowni nie będzie tak zainteresowana, jakbyśmy mówili, pięknym głosem. Rozluźnijcie więc mięśnie brzucha, szczególnie mięśnie poniżej pępka. No i unikajcie wciągania brzucha, bo inaczej powietrze nie będzie mogło wpłaś, wpaść, wpaść głębiej do płuc. Przepona nie będzie miała wtedy możliwości, aby swobodnie się obniżyć. Zaraz będę to tłumaczyć: co się obniża, co się przesuwa, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze do tego dojdziemy. A co to jest ten naturalny oddech, spytacie? Naturalny oddech to taki, który nie łączy się z wysiłkiem, daje poczucie wolności, jest wsparciem dla wypowiadanych przez nas słów lub też wyśpiewanych dźwięków. W fachowej literaturze możemy przeczytać, że oddech powinien być lekki. Kontrola oddechu i wspomniane dobre nawyki yy, dzięki ćwiczeniom staną się dla nas naturalne. No a co za tym idzie, wyeliminujemy spięcia i wysiłek. Po pewnym czasie prawidłowy oddech stanie się po prostu naturalny. No i do tego dążymy ćwicząc oddech. Chodzi więc o to, aby wyrobić poprawne nawyki związane z oddechem oraz aby mieć nad nim kontrolę. Mam wrażenie, że się powtarzam. Okay. Pracujemy nad tym, aby bardziej świadomie operować oddechem Nauczyć się opierać dźwięk na oddechu. Tak, opierać dźwięk na oddechu. Po to właśnie są ćwiczenia oddechowe, które wykonują wokaliści, lektorzy, mówcy, no i wszystkie inne osoby, które pragną mówić ładniej, lepiej, no i piękniej. Wspomniane przeze mnie elementy wymagają od nas wyćwiczenia mięśni oddechowych, czyli przepony. Naszym celem jest to, aby wystarczyło nam powietrza do wyśpiewania dłuższej frazy, czy też wyższych dźwięków w przypadku mówienia do wypowiedzenia długich zdań. Dzięki pracy nad oddechem, nad przeponą, nasz głos będzie po prostu dźwięczny i bardziej nośny. Głęboki oddech to taki, gdy rozluźniamy mięśnie brzucha i wdech bierzemy przez usta. Uaktywnia to przeponę, ale w dużym stopniu również nasze żebra. Powietrze wpada najpierw do dolnych, a potem do wyższych partii płuc, rozszerzając klatkę piersiową. Ćwicząc, chcemy nauczyć się panować nad oddechem, o czym też była już mowa. I robimy to też po to, aby oddychać cicho. Zależy nam na tym, aby wdechy były ciche, co ma szczególne znaczenie przy pracy z mikrofonem, mm, ale przynosi też inne korzyści, o których za chwilę powiem. Otóż oddychając prawidłowo mm, ciszej oszczędzamy nasze struny głosowe przez, przed wysuszeniem. Bardzo rzadko się o tym mówi, ale gdy wciągamy powietrze, które nieogrzane i nieoczyszczone z dużą siłą przechodzi przez nasze rozwarte struny głosowe, no to po prostu wysusza nam to śluzówkę. To częsta przyczyna suchości w gardle, ale również wszelkiego rodzaju infekcji. I mówię o tym zainspirowana jednymi z ostatnich zajęć, na których kursantka skarżyła się na częste infekcje i pytała mnie o przyczyny. Gdy mówimy, oddychamy przede wszystkim przez usta, chociaż można zauważyć, że część powietrza Wpada również przez nos. Czasem nie potrzebujemy bardzo dużo oddechu, więc wystarczy, że lekko otwieramy buzię i powietrze samo wpada bez większego wysiłku. To też jest prawidłowe. Spotykam się również z opiniami, że prawidłowo oddycha się wyłącznie przez nos. Ym, no jest w tym trochę prawdy. Poczytałam na ten temat, zorientowałam się i ym, ym, y, y, y, y, y, y, y jest to prawda, ale tylko jeżeli mamy na myśli oddychanie podczas snu, czyli tak zwane fizjologiczne oddychanie, ono faktycznie powinno odbywać się przy zamkniętych ustach, ale podczas mówienia czy śpiewania oddychamy przez usta, a przez, to, a przez nos tylko częściowo. Ważne jest też, aby nauczyć się oddychać odpowiednio do naszych potrzeb. Co to znaczy? To znaczy, dostosować oddech do wydobywanych dźwięków. Inny oddech będzie nam potrzebny, gdy krzyczymy, a inny, gdy na przykład wzdychamy, czy też wypowiadamy jakąś komendę, gdy szepczemy, inny, gdy mówimy długie zdanie, inny, gdy mówimy krótkie i tak dalej, tak dalej. Pracując nad oddechem trzeba nauczyć się dobierać go do długości frazy. Krótka mniejszy oddech, długa większy. Co jest chyba logiczne. Nie chodzi o to, aby pompować w siebie powietrze na siłę, ale umiejętnie to powietrze wykorzystywać, rozkładać je sobie. Aktorzy uczą się panować nad oddechem po to, aby mówić swobodnie, po to, aby swobodnie go przedłużać, przyspieszać lub też wstrzymywać. No i w ten sposób budować odpowiedni nastrój. Ta umiejętność jest również bardzo ważna dla lektorów no dla dziennikarzy, dla mówców no i według mnie dla osób w ogóle pracujących głosem. Ale szczególnie dla osób, dla których oddech jest też narzędziem interpretacji, czyli zostańmy przy tych aktorach i lektorach. Pozwala on, mm, pozwala on wyrażać nasze emocje, a przez to przekazywać znaczenie słów. Tak, oddech pozwala nam wyrażać emocje. Zwróćcie uwagę na to, jak mówią, jak, y, jak posługują się oddechem y, aktorzy. Y, dlatego ważne jest zróżnicowanie oddechu, y, także jego głębokości, no i co bardzo ważne, rytmu. Należy oddychać w taki sposób, aby nie zaburzać logicznego przekazu słów. Jako lektor ćwiczę między innymi wypowiadanie długich zdań na jednym oddechu. Y, Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wypracowanie ekonomicznego gospodarowania powietrzem oraz praca nad mięśniem oddechowym, czyli wspomnianą już dzisiaj wielokrotnie przeponą. Um, po co to robimy? Chcemy zwiększyć wytrzymałość tego mięśnia, czyli przepony. Ale co ważne, nie chodzi nam o to, aby mówić jak najwięcej na jednym oddechu, nie robiąc pauz, no i zaburzając tę logikę zdań, Chcemy po prostu wypracować sobie nawyk opierania dźwięku na oddechu. Przy okazji regularnie dostarczając niezbędnego powietrza do naszych płuc. Na tym polega właśnie prawidłowe oddychanie, czyli opieramy dźwięk na oddechu, dostarczamy go do płuc. O stresie i o jego wpływie na nasz głos już dziś wspominałam, a jeszcze więcej mówię o tym w siódmym odcinku podcastu. Eliminacja stresu jest istotna również w kontekście oddechu. Posłuchajcie sobie tego podcastu, jeżeli jesteście zainteresowani. Starajcie się znaleźć swój sposób na stres i na pokonanie go, na zrelaksowanie się chociaż raz dziennie. Pomocne mogą być m.in. ćwiczenia oddechowe, które opisuję Wam w tym odcinku o wpływie stresu na nasz głos i sposobach, jak sobie z nim radzić. Warto pozbywać się napięć wynikających z codziennych stresów, bo to naprawdę wpływa na to, jak mówimy. Przygotowując sobie ten podcast natrafiłam jeszcze na wątpliwości związane z drożnością nosa. I tutaj... Ja na przykład mam często problemy z zdrożnością nosa, ale w moim przypadku to złożona kwestia, którą chyba nie będę was teraz zamęczać. Poczytałam, że niektórzy ratują się przemywając nos solą fizjologiczną albo używają oczyszczonej wody morskiej, ale nie wiem, prawdę mówiąc nie jestem przekonana. Takie rady znalazłam w internecie. Jeżeli macie swoje sposoby na udrożnienie nosa poza wysmarkaniem się, to możecie mi napisać. Za to wiem z autopsji, że powietrze i nawilżenie w miejscu naszej pracy ma jeszcze większe znaczenie. Ma, znaczy jeszcze większe, no, ma znaczenie. Co prawda w sytuacji, gdy tak często mówi się teraz o smogu, może to porada niefortunna, ale umówmy się, że smog przychodzi i odchodzi, jak mówił Winston Churchill podczas Wielkiego Smogu Londyńskiego w 1952 roku. No a wietrzenie pomieszczeń to ważny element codziennej pracy, tym bardziej jeżeli pracujemy głosem. Suche powietrze agresywna klimatyzacja no nie są wskazane dla naszych strun głosowych, a wspominając jeszcze o nawilżeniu, klimatyzacji i tym podobnych, to przypomnę, że w ostatnim odcinku podcastu mówię właśnie o sposobach na nawilżenie naszych strun głosowych i gardła oraz sposobach na drobne infekcje i zmęczenie głosu. Także jeżeli ten temat Was interesuje, to zapraszam na stronę www.megagłos.com ukośnik podcast lub na iTunes. Podsumowując to wszystko, co już powiedziałam Prawidłowy oddech pomaga nam w mówieniu Chciałam uświadomić Wam przede wszystkim Po co w ogóle wykonujemy ćwiczenia oddechowe Po co pracujemy nad tym, aby uruchomić naszą przeponę A także wyrobić sobie poprawne nawyki oddechowe Warto obserwować swoje ciało I to, w jaki sposób oddychamy Zauważcie, że gdy kładziemy się spać Nasz oddech zwalnia Oddychamy luźno, głęboko. Podobnie jest po przebudzeniu. Dobrze jest zapamiętać to uczucie i starać się przywracać taki oddech w ciągu dnia. Przywróćmy spokojny, możliwie naturalny oddech zawsze, gdy zaczynamy pracę głosem, czyli przed nagraniem czy wystąpieniem. Starajmy się rozluźnić ciało i oddychać swobodnie. Nie zapominajmy o regularnych ćwiczeniach mięśni oddechowych. Na początek musimy poczuć naszą przeponę, w kolejnych etapach pracować nad nią, tak samo jak nad każdym innym mięśniem. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom nauczymy się gospodarować oddechem. Dajmy sobie czas na oddech, róbmy pauzy, ćwiczmy też wdech i jego głośność. No i bardzo ważne... Przestańmy mówić i śpiewać, jeżeli zaczynamy czuć, że tracimy oparcie dźwięku na oddechu. Oczywiście, o ile jest to możliwe, ale wierzę, że po tym odcinku każdy z Was zapisze się do mnie na lekcję albo pomyśli o kupieniu kursu i będzie dzięki temu ćwiczyć oddech razem ze mną, no i problem zniknie. No i jeszcze jedno. Ćwicząc starajcie się też nie mówić i nie śpiewać na resztkach oddechu, to niczemu nie służy. No dobrze, zbliżam się już w tym odcinku ku końcowi, ale muszę powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach, o których nie wspomniałam ym, albo wspomniałam, ale tylko połowicznie, a temat wymaga uzupełnienia. Wszystko, co dotyczy prawidłowego oddechu jest ważne, bo przypominam, że oddychanie to podstawowy element ładnego mówienia. I dlatego, pracując nad głosem, zaczynamy właśnie od oddechu. No i od sprawdzenia, czy jest on naszą podporą w wydobywaniu dźwięków, czy też przeszkodą. Ćwiczenia rozwijające głos opierają się na oddechu i można je podjąć dopiero wtedy, gdy prawidłowe mechanizmy oddechowe wyćwiczone mamy na tyle, że stają się naszym nawykiem. Powiedzieliśmy już sobie o przeponie. Czas teraz... Aby rozwinąć temat i dlatego chciałabym jeszcze opowiedzieć Wam, jak dokładnie działa przepona, skąd bierze się nasz głos, no i jakie procesy prowadzą do tego, że mówimy lub śpiewamy. Rozprawię się też z kilkoma określeniami, które używamy bezwiednie, no i które mogą być mm, i często są mylące dla wielu moich kursantów. Zacznijmy od tego, co należy wiedzieć o przeponie. Mam dla Was trochę teorii, ale nie uciekajcie z krzykiem, proszę. Postaram się wytłumaczyć to najprościej i najsprawniej, jak się tylko da. Przepona to mięsień. Położona jest pod płucami. Powietrze zawsze wpada tylko do płuc, nie do przepony. W czasie wdechu y, przepona obniża się, umożliwiając wejście powietrza do płuc. W zależności od zakresu to, jaki ruch wykonuje, jest zależne od tego, czy oddech będzie głęboki, czy płytki. Przepona jest mięśniem, którego działanie można porównać do działania tłoku. Gdy wydychamy powietrze, przepona naciska od dołu na płuca i tłoczy powietrze ku krtani. Bardzo popularnym porównaniem, które obrazuje pracę przepony, jest wyobrażenie sobie balonu. Nasza przepona, czyli ten balon, podczas wdechu pompuje się, pompujemy ją, a przy wydechu wypuszczamy z balonu powietrze. No i to chyba jest jasne. Czasem możemy spotkać się też z określeniem, że należy mówić z przepony albo śpiewać lub mówić przeponą. Jest to oczywiście pewnego rodzaju skrót myślowy. Bo wiadomo, że mówimy przez krtań, no a oddychamy nabierając powietrza do płuc. Mm, jak już powiedziałam, nieraz zresztą, przepona to mięsień odpowiedzialny za tłoczenie powietrza z naszych płuc do krtani. Czego? Efektem jest właśnie drganie strun głosowych, a bardziej fachowo nazywanych też fałdami. Wspomniana ktań to źródło dźwięku, który za pomocą tzw. narządów artykulacyjnych przekształcamy na mowę. Warto to wiedzieć, a przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę, że to od przepony rozpoczyna się proces tworzenia przez nas dźwięku. Dzisiaj na prywatnej lekcji z kursantem dostałam pytanie, po co ja mam właściwie wypinać ten brzuch w czasie oddychania? Od razu zrozumiałam o co chodzi mojemu kurcantowi, ale trochę się też zaniepokoiłam i od razu przystąpiłam do ponownego wytłumaczenia mu, co właściwie dzieje się z przeponą, gdy bierzemy oddech. To jest tak, najprościej jak się da, ściana brzucha uwypukla się podczas wdechu, natomiast podczas wydechu ściana brzucha się cofa w sposób naturalny lub przez nas kontrolowany. Na przykład w sytuacji, gdy potrzebujemy tego oddechu więcej yy, lub robimy długą pauzę. Czyli jeszcze raz, uwypukla się, yy, kiedy wdychamy powietrze, a cofa się, kiedy je wydychamy. Dzieje się tak dlatego, że przepona zaczyna od dołu naciskać na płuca a tym samym zaczyna się cofać. Nie chodzi nam o to, aby wypychać brzuch na siłę, bo to może powodować napięcia, zaciskanie krtani, no a co za tym idzie słabą jakość głosu i problemy z artykulacją. Ale ćwiczymy po to, aby oddech kontrolować no i przeponę rozciągać. I też aby poczuć, że ją mamy, jeżeli zaczynamy dopiero pracę nad głosem. Przy prawidłowym wdechu Mięśnie brzucha oraz grzbietu i żeber są rozluźnione, umożliwiają ruch przepony. Ponieważ przepona wykonuje ruch w dół, naciska na to, co jest w środku, no i dlatego lekko wypycha nasze narządy wewnętrzne, co faktycznie powoduje to uwypuklenie się brzucha, czy też ściany brzucha, jeżeli chcemy być hiperpoprawni. Pamiętajcie również o luzie w brzuchu. Jest on potrzebny, aby przepona mogła się obniżyć aby powietrze dotarło do dolnych części płuc. Czyli nie wciągamy brzucha w czasie wdechu. Jeśli blokujemy głęboki oddech, to zaciskamy krtań mm, i powietrze dociera tylko do szczytowych części płuc. Oddech nie jest głęboki. Powietrza jest wtedy mało i szybko się kończy. A takie oddychanie mm, może wzmagać stres, tremę, spina ciało no i prowadzi do nerwowych sytuacji zamiast pomagać nam w mówieniu. Ostatnio na fanpage'u Megagłos zamieściłam grafikę, która jest pewnego rodzaju ćwiczeniem, czy też sprawdzeniem swoich możliwości oddychowych i przy tym ćwiczeniu zostawiłam też komentarz, którego częścią było stwierdzenie, że mężczyznom łatwiej jest posługiwać się przeponą. No bo jak to ujęłam, działa ona naturalnie. Podkreśliłam oczywiście, że to nie jest tak, że Y, mężczyźni nie muszą jej ćwiczyć i pracować na od, nad oddechem ale na wszelki wypadek y, teraz to wyjaśnię nie chciałabym, aby moje słowa były źle zrozumiane dlatego postanowiłam ten wątek poruszyć i wyjaśnić jak to właściwie jest z tą przeponą damską i męską oczywiście takiego podziału nie ma bo przypomnę, mamy jedną y, i tą samą przeponę każdy człowiek oddycha tak samo, no i pewnego rodzaju błędem jest mówienie, że kobiety oddychają górą czy też szczytowo, a mężczyźni przeponą, yy, yy, no bo i my, drogie panie, i wy, drodzy panowie, oddychamy płucami. Przepona działa niezależnie od naszej płci, ale różni się zakresem ruchów, ruchów, które wykonuje. To zależne jest z kolei od tego, czy oddychamy płytko, czy głęboko. A mm, zarówno mężczyzna, jak i kobieta może e, oddychać płytko i głęboko. Kobietom po prostu przypisuje się oddychanie szczytowe, czyli płytkie, wykorzystujące tylko górne części płuc, uruchamiające przede wszystkim e, górne części klatki piersiowej. No ale przeponę mamy tę samą, i kontroli nad oddechem po prostu trzeba się nauczyć, niezależnie od płci. No to chyba tyle w ramach podsumowania. Na koniec zachęcam Was jeszcze do podsyłania tematów, o których chcielibyście posłuchać w następnych odcinkach mojego podcastu. Mnie pomysłów nie brakuje, ale pomyślałam, że to będzie całkiem sympatyczne, jeżeli będziecie ten podcast tworzyć razem ze mną. Piszcie więc do mnie na adres mega.głosmałpa.wp.pl lub na facebookowej stronie www.facebook.com ukośnik mega.głos. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Zapraszam Was na stronę podcastu, jeżeli słuchacie mnie w aplikacji iTunes megagłos.com ukośnik podcast. Zajrzyjcie też na blog i Facebooka, gdzie pojawiają się wpisy dotyczące pracy głosem, nowe ćwiczenia, no i mnóstwo ciekawostek ze świata dubbingu, lektorów, pracy głosem, no i mojej pracy. Zapraszam też na warsztaty i konsultacje online. Nazywam się Magdalena Gościnska i dziękuję Ci, że wysłuchałeś dziesiątego odcinka mojego podcastu Mega Głos. Jeżeli podoba Ci się to, o czym mówię, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz link do moich podcastów osobom, które tak jak Ty zainteresowane są ładnym mówieniem, językiem i pracą głosem. Super, jeżeli zostawisz swoją ocenę podcastu w aplikacji iTunes. Znajdziesz mnie również na Facebooku pod nazwą Megagłos. Jeżeli chcesz dostawać ode mnie powiadomienia o pojawieniu się nowego odcinka, zapisz się na mój newsletter na stronie megagłos.com lub subskrybuj podcast za pomocą RSS przez iTunes lub na stronie megagłos.com w zakładce podcast. Do usłyszenia! Mega głos.